Go, go, yes. sir sure. 188 i 45 Panie Jezu, kiedy teraz nasze oczy jeszcze są zwrócone na Ciebie, Jezus, wenn unsere Augen jetzt noch auf dich gerichtet sind, pragniemy tak całym sercem Tobie podziękować, da to möchten wir von ganzem Herzen danken, że mogłeś przemawiać do naszego sumienia, dass du zu unserem Glauben reden konntest, aby ono na nowo mogło być czułe dass es erneut wieder sensibel wird. Aby znowu mogło zobaczyć to, kim Ty jesteś dla nas. Und dass es erneut sehen kann, wer Du für uns bist. Panie Jezu, Ty się nie zmieniasz. Panie Jezus, Du veränderst Dich nicht. Ty jesteś ciągle stały i ciągle chcesz nas pouczać. Du bist stets derselbe und möchtest uns auch belehren. Jakąś wielką łaską otoczyłeś nas. Mit welch großer Gnade hast Du uns umgeben. Czym, że my jesteśmy, że ty tak o nas się troszczysz. Me sind wir, dass jesteśmy nic nie warci. Wir wertlos. A jednak ty tak nas imiowałeś. Und hast uns so sehr geliebt. Ty nas wykupiłeś za największą cenę. Du hast uns erkauft mit dem höchsten Preis. To wszystko, co uczyniłeś, jest tak wspaniałe. Das alles, was du getan hast, ist so wunderbar. A my Panie Jezu, z prostoty naszych serc. Wir, Jesus aus der Einfachheit unserer Herzen jesteśmy tylko Tobie wdzięczni einfach nur dankbar, że znowu otworzyłeś nasze oczy wiary, dass du erneut die Augen unseres Glaubens geöffnet hast, abyśmy mieli siłę podążać dalej, damit wir Kraft haben, weiter zu pilgern. bo wiemy, że Ty obok nas stoisz. wir wissen, dass du neben uns bist. I choćby nawet nasze drogi były zamglone, to ty jednak jesteś obok nas. Ale jakże cudownie ty pragniesz oczyszczać też nasze życie. auch unser Leben reinigen. Ty pragniesz, abyśmy mogli wyrzucić z naszego życia wszystko, co przeszkadza aby ciebie uwielbiać. To myśl dass wir aus unserem Leben alles hinauswerfen, was, dir, das, was dich stört, dir dlatego, stört. Dlatego pragniemy Panie Jezu, błagać ciebie. Dich, Jesus, aby nasze serca były czułe. Damit, dass unsere Herzen doch empfindsam seien, Były wrażliwe na twoje słowo und auch empfindsam sein auf dein wort. Kiedy ono w cichości szepcze nam dobrą radę abyśmy dann wenn to co ty nam mówisz przyjąć Abyśmy mogli sein to wprowadzić w nasze życie sein, in unser leben hineinzubringen Abyś ty du Jezu, my miłujemy całym sercem ciebie Ale mit unserem ganzen herzen lieben wir dich Ale jakże często jesteśmy w tym właśnie yeah tylko w mowie a brak nam z tego uczynku. Panie Jezu, dlatego błagamy Ciebie, dodaj nam sił. Abyśmy mogli jeszcze bardziej wykonywać to, co słyszymy. dass wir noch mehr fähig sein, das zu tun, was wir hören. a teraz chcemy Ciebie Jetzt möchten wir dich anbeten. Bo Ty jesteś jedynie godzien chwały i czci. Wenn allein bist des lobes und der Ehre wwydig. Bądź uwielbiony, a przez Ciebie nasz Bóg Ojciec. Zaj angebetet und durch dich unser Gott und Vater. Amen. Amen. Amen. Amen. Drogi Panie Jezu, myśmy słyszeli dzisiaj słowa, które Ty mówiłeś do nas, Frau Jesus, wir haben heute auch die Worte, die du zu uns gesprochen hast, gehört, fürchte dich nicht. Du weißt, Jesus, dass in unserem Leben so viele Situationen sind, in denen wir uns fürchten. Und wir bitten dich, dass wir dann auf dich schauen können. Und dass wir stark daran glauben, dass du bei uns bist. Serbów wtedy, kiedy przechodzimy przez wody co wol dann wenn wir durch das wasser gehen das ztrujenie chcą nas zmorować bądź czy tłemy uns mitreißen wollen kiedy pali nas ogień oder wenn uns das feuer e, wenn das feuer brennt meine drogi prosimy cię o to abyśmy mogli twać tobie jesie się pytamy dich darum że wir dann dir vertrouwen können panie zomisz mi również usłyszeć dzisiaj słowa zwrócone do tych czy być może jeszcze nie przyjęli Ciebie do swojego serca. Ja haben heute auch Worte gehört an diejenigen, die vielleicht dich noch nicht in ihr Herz aufgenommen haben. Pytanie, czy Bóg jest moim Bogiem. Die Frage, ob Gott mein Gott ist. Panie Jezu, jeśli takie serce jest na tym miejscu. Jesus, wenn ein solches Herz hier ist. Prośmy ciebie, abyś ty poruszył je. Dann bitten will ich, dass du es berührst, und alsbeyt takie serce, nie zwlekało uderza najsłyszejsze serce auch nicht äh, wartet alle mogło zwrócić się do ciebie zonda das sich an dich wendet spomoża und zwar mir umhilfen aber nikt nie Jezu nie poszedł na potępienie daje Jezus niemand in die verdammnis geht aber wszyscy mogisz zostać zbawieni zonda das alle errettet werden szczególnie prosimy ciebie za dziećmi im besonderen bitten wir dich für die Kinder der Gläubigen. Z naszych najbliższych, i znajomych. Auch für unsere, die am nächsten stehen, unsere Verwandten und uh, Bekannten. Jesus, do ciebie zanimy z całego serca. Jesus, von zu dir, um, um Sie. Dziękujemy Ci za te godziny, które nam podarowałeś na tym miejscu. Dziękujemy Ci za te słowo Dziękujemy Ci za Panie Jesus dziękujemy Ci dir für dein Wort. Jezu, Ci za twoje słowo. Wir twoje bitten dich hilf uns Entscheidungen zu treffen. Ciebie, abyś nam dopomógł, w naszym życiu takie decyzje. Für dich dla ciebie und dass wir auch hier treu bleiben. wierni. Du möchtest ja unsere Herzen. naszych serc. We bitten dich für uns alle nie prosimy Cię, o nas wszystkich aber wir bitten dich auch besonders für die kinder und jugendlichen hier Ale w szczególności za dziećmi i młodzieżą pośród nas dass jeder von ihnen wirklich sich dir weit und übergibt aby każdy z nich tobie się powierzyło tobie się oddało w Twoje ręce dass sie die welt nicht wählen aby nie wybierały tego nadzemu świata. Aber dass sie auch nicht sich gewöhnen an ein chrześcijaństwa, Lecz aby dasz sie von ganzem Herzen für dich leben Schenke das bitte razu Blick auf alle razu od razu od razu myo wobec wszystkich dzieci i młodych pośród bieżących. Und schenke, dass wir älteren nie ein Hindernis, sondern immer eine Hilfe für sie sind auf diesem Weg. Nam rodzicom, abyśmy nigdy nie byli dla nich szkole, do wiary, lecz Sei es, dass wir ihre Eltern oder dass, dass, dass wir einfach Vorbilder für sie sind? Czy to, gdy jesteśmy rodzicami, czy jeśli nawet nie, to na pewno wzorcami, a nie wyślepieni. Prosimy Ciebie o tę łaskę. I dziękujemy Tobie już teraz, że Ty i w tym przyjdziesz nam jeszcze z pomocą. Amen. Amen. jeszcze tylko przekazać pozdrowienia od rodziny Borowskich, pozostałych moich dzieci i szczególnie serdeczne jeszcze na koniec od samy Safade. Dziękujemy bardzo prosimy o pozdrowienia, przekazania i wszystkich. też mamy pozdrowienia od wierzących z Mikołowa dla wszystkich Was i od mojej żony też. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Że prosimy zabrać pozdrowienia. ja również przyniosłem pozdrowienia od bieżących w Zoście i od mojej żony. Dziękujemy bardzo Prosimy zabrać pozdrowienia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Rach też ma pozdrowienia z Dortmundu. Prosimy o To jest Teraz zapraszamy przez na kolację musimy troszeczkę przygotować. Kolacja będzie na tożu po cięciu. Ale robimy jakiś skar. <lacht> ja das es Ist nicht mehr die gleiche Kraft wie zahle, aber dankst ist nicht <mulity> ja. dawałom, no, no, nie. ma. Nie tak, nie <mulity> to nie też siły? Tak, męcząca. Tak, Tak, Tak, Tak, Tak, Muzyka, w tym roku w tym nie to urządzenie na usb jest? załadować sobie ten dokument. Tak. Dzień razu się pokażę jak ja. To, to podejrzane, to, bo nie. nie mam dokumentu, wiesz? co? Chyba, Ja, ja. No tak. to, to, tak. to, to, to A to można położyć tam w głębiej? Normalnie tam ci są. O to, co? Tu chcemy tu się zmieścić. Ja już to weźmiemy. Widzisz go tutaj? Czy tam tutaj chcesz? Tu, chce? No to no, jest bateria znamiona. Tak, szefnie, panie. Ktoś się uruchomi, bo wiesz co, jak gdzieś nie mm -hmm. może blokada, jak zaczyna y, uruchomić komputer z, tak, z, no, z USB może. w środku, to potem są jakieś jaja, y, że y, blokuje Windowsa. Może być, no. wskazanie, no. no. no. no, które, jeśli wykasywałem, z Katowic, które byś chciał sobie ściągnąć które było, Można. a to chyba jedno, czy dwa tam. Panie w katalizach na hali ściągało na tej się na tym akrywać? Tak, bo głośniki są w góry na tych panelach zawieszane, co ileś tam metrów mhm. i fajnie ściąga, jak jest cisza, dzieci nie hasło on dobrze ściąga nawet w końcu 10 metrów. Tak? Tak, jest, no? To jest więcej z tyłu, o. o, Tu jest Teraz wracasz, tak? Tak, tak, tylko zjemy coś i jedziemy No, szkoda, że Michalscy nie przyjechał? tam, gdzieś w sumie się rozwarował No, właśnie na tego wziąć, bo może będę miał kontakt. Przekażę im, bo tym mogę też, nie? O, możesz już włączyć? Korzystać. To jest silver, y jak masz ne Nexus File, jakiś y plików, to sam się uruchomi zaraz. Tak. Sam so. Silver 8 GB, opisany. fix continue with the Play. Mm. Ok. Ok. Masz y rekord, zobacz. Masz, Mikołów, fajne, to kazanie weź, na ściągnij sobie. Karcy, o to? Tak, tak, to jest super kazanie, Mikołowie. No, a to dzisiejsze, co dzieje? O, dzisiejsze będą te dwa ostatnie. Te dwa ostatnie? O, piąty, to nie patrz na tą datę, bo to jest... Dobra. Masz może odsłuchania? To czekaj, czekaj, bo muszę... To, to pierwsze, Mikołowa ściąga. To, ale muszę y, wziąć to i to. O, kopij. To byłoby z prawym klawiszem, myślę, jak to się robiło ale bez myszki to jest trochę to, to. Oh, okay. to jest kopi to jest to jest tu właśnie w tym kazaniu wyniku oba on wspomniał jedną rzecz dzisiaj po tu do tych gwoździach z, z, bo, będę z bogatym się uniż na tej ziemi. Tak, tak. Super kazanie. Dobra, tyle. Ale musisz otworzyć, masz to otwarzać? Nie. Żeby sprawdzić, czy są te dwa ostatnie. A, no to... A może są? są Czeka, nie, ostat... to, to się otwiera. To się masz Kątka. masz kątkie programy. Jest. No. To nie jest budka No nie, no. Głośny, nie. Wiesz, od... to na jest opisane też dobrze Weź, co? wyskasuj, no, na pewno się nagrało, na pewno tamte będą dwa, bo to jest chyba za mała pamiąt, bo 10 kB No i co mam zrobić? I weź dysk, weź e, raz. jeszcze raz Jeszcze raz? Jeszcze raz? Jeszcze Dobra Jeszcze raz? Jeszcze raz. Dobra, dobra, no, no i co mam, rekord? Rekord jeszcze raz? To jest to tak, to jest 10 KB, a to jest 80, to są długie nagrania To są te dwa Te 2 będą, weź zobacz te dwa Te dwa, a tamte wykasie później Weź je skopiuj i jeszcze raz przykładowo pójść Ok. byłby ja jakbyś się nie nagrało. Ale mam nagranie, sobie co? Na kartę... Wichlach. Pomóż tak by to oczywiście przekażę, jakby się nie udało. To już dwa nagrywałeś? Tak. Bo mówię, jakby coś z tym się nie dało rady, to wolę komuś też to nagrywać. Nie, ale myślę, że będzie dobrze. To wielkość... Wierzę. Gdzie przewiało mnie. Ale to masz coś alergicznego, nie? nie? Nie, Dzisiaj mi przewiało, bo miałem mokrą głowę i odkurzyłem z auto. Przyprawo, uciechałem do elektrowi na zwiedzanie, więc zrobimy. <grym> przewiało mi. Śmigaliśmy w domu, żeby po sprzątach, wiesz, przed go okay. Wiesz, kurze odkurzanie, cały z był. No, próbujemy. Tak? To było to? Zaja, to jest to dzisiejsze, to to? tak? Pamiętasz Tak, dokładnie? tak, tak. Dlałem hit tak, to jest to, to tak. kolejno się zamieniła, bo zawsze jest za Dobra. na koniec wchodzą w kolej Dobra, dziękuję A widzę, że to pierwsze Już wrogi, teraz no. tylko... Bezpieczne ten usły no, no. Okej, okay. super. Musisz przez nas migać Dla nim mi się nim przystaje migać nie, Zobaczmy, można nie wyciągnąć Nie, nie, nie wydaje mi się. Dobra, to nic się nie stanie no, Śmiało Tylko parę razy ciągałem to nie, to już jest ok Ja już nie ryzykuję z dyskiem, jak masz 1,5 terabajta dysk Masz dane, zdjęcia, pliki ważne, dokumenty To już lepiej z tym ale tu jest tylko no. kilka Dobra, dziękuję kopię. No, ja. mam... Dostajesz jeszcze coś, żeby coś zjeść w kolację? Tak, tak A Do chcesz wjechać? No jak najszybciej, tylko zjeść Aha, nie no no no, no, Mimo wszystko, wszystko... No i miał nie padać, ale ci je Okay, okay, so you know. Third. Mam, że możemy powiedzieć o tym, to możemy nie, czy Nie, jest A, tak, tak, tak,